Właśnie minęła siódma. Dwójka. Jesteś na miejscu. Wojciech Żołądkowicz. Witamy w drugiej godzinie naszego spotkania. Magdalena Wojtulani z Katarzyna Fitz Williams i przed mikrofonem Marcin Pesta. I jak zawsze będziemy z Państwem do dziewiątej. Poranek dwójny. Ostatni tydzień kwietnia. Dziś poniedziałek 27. 117 dzień roku. Słońce w znaku Byka zajdzie o 19.54. Dzień będzie trwał 14 godzin i 40 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś Anastazy, Jakub, Piotr, Teofil oraz Zyta. Wszystkiego najlepszego od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś dzień tych, którzy nadają kształt temu, co codziennie oglądamy, czyli Światowy Dzień Grafika. W polskim kalendarzu to także Dzień Florysty. Dobry moment, by spojrzeć na kwiaty jak na formę sztuki. A globalnie przypada dziś również Dzień Tapira, niepozornego, ale ważnego dla równowagi przyrody zwierzęcia. W poranku czas na pierwsze wydanie Wiadomości Kulturalnych, które przedstawi Justyna Piernik. Dzień dobry Państwu. W hołdzie ofiarom i ku przestrodze w Warszawie odbył się marsz drogi czarnobylskiej. Organizatorzy wydarzenia, białorusini i Ukraińcy mieszkający w Polsce, działacze ruchu Solidarności Razem w 40. rocznicę katastrofy elektrowni atomowej uczcili pamięć zmarłych. Ale na to Staja podkreśliła, że trzeba też pamiętać o współczesnych zagrożeniach. Mamy jeszcze w ostrowiecką atomną stację, która stoi blisko granicy z Litwą. I Putin i Lukaszenka zawsze mówili, że jakby coś, to mogę z tej ostrowieckiej AE zrobić jądrową bombę. I teraz na Białorusi Putin postawił zbroję jądrową, która też jest pogrozą dla Polski, dla całej Europy. Podawana liczba ofiar K. Czarnobyla waha się od 4 tysięcy po milion osób. Na skutek skażenia ewakuowano i przesiedlono ponad 350 tysięcy osób. Realny wpływ katastrofy na choroby i zgony może nigdy nie zostać w pełni ujawniony. Sprawiedliwym uratowani to hasło koncertu ku czci sprawiedliwych wśród narodów świata, który odbył się w synagodze Tempel na krakowskim Kazimierzu. Organizatorzy dedykowali wydarzenie tym, którzy w czasie wojny ratowali Żydów z Holokaustu. W koncercie wzięła udział jedna z trzech ostatnich żyjących w Krakowie sprawiedliwych Janina Rościszewska-Krawczyk. Jako mała dziewczynka wraz z rodzicami ukrywała kilkuletniego żydowskiego chłopca Pawła Wagnera. Miałam zlecenie w szczególny sposób opiekować się osieroconym. Nie wiedzieliśmy nic o ojcu, a matkę zamordowano małym chłopczykiem, który tak się przyzwyczaił do tego, że my mówimy do naszych rodziców, prawda, mamo, tato, że zaczął za nami powtarzać i traktował mnie jak siostrę. Podczas koncertów na Godze Tempel zabrzmiały żydowskie pieśni w wykonaniu wokalistki, jak i wrońskiej i muzyków związanych z piwnicą pod baranami. Dziś ostatnie chwile, w których można zgłosić kandydatów do 25. Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego imienia Cypriana Kamila Norwida. Nagrody są przyznawane w kategoriach literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr za dzieła i kreacje, które powstały w 2025 roku. W jubileuszowej edycji wyjątkowo wręczone zostaną aż cztery statuetki za dzieło życia, po jednej w każdej z wymienionych wyżej dziedzin. Uroczyściej w góralskiej oprawie flisacy pienińscy rozpoczęli 194. sezon spływu przełomem Dunajca. Najpierw była msza święta, a po niej w przystani w Stromowcach Wyżnych odbyło się poświęcenie łodzi, którymi będzie pływać pół tysiąca flisaków. Na uroczystości pojawili się w odświętnych strojach z rodzinami. Jestem z Krakowa, ale wyszłam za mąż za flisaka, no i zostałam. A flisacy ponoć są kawalerami i się nie ale to chyba jednak jest mit. Ja od początku jestem zauroczona całą tą kulturą flisacką. Poświęcenie łodzi, no, rozpoczęcie sezonu turystycznego, rodzinne święto. No wszyscy żyją z flisactwa, z turystyki. Wspływie to jest bardzo stara tradycja z przekazywana od pokoleń, a nawet trudno się doczytać źródła od kiedy. No wiadomo, życie wymusiło pewien transport na Dunajcu i do końca w taką postaci jak dzisiaj, że mamy tutaj rzesze turystów, który się cieszymy i który zapraszamy do nas. Przypomniał prezes Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, Jerzy Regiec. Kolejne wiadomości kulturalne o godzinie dziewiątej. Pogoda. Dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 13 w centrum, do 15-16 stopni na zachodzie i południu kraju. Wiatr słaby, miejscami głównie na wschodzie i na Pomorzu umiarkowany i porwisty, zachodni i północno-zachodni.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 Środowy poranek dwójki, sześć minut po siódmej, no i pora na naszą nową płytę tygodnia, bo od dziś do soboty można w porankach zdobyć album zatytułowany French Orchestral Favorites z utworami największych francuskich kompozytorów Paula Dicasa, Claude Debussy'ego, Emanuela Chabriera, Maurycego Ravella, Camilla saint i Georges Bizeta ale za to wykonanie brytyjskie Orkiestry Symphonia of London pod batutą Johna Wilsona, dyrygenta, który słynie z precyzji i świetnego wyczucia stylu. Jak zawsze czekamy na Państwa zgłoszenia mailowe. Poranek dwojkiat polski radio.pl Dobra wiadomość jest taka, że nasza nagroda dodatkowa w tym tygodniu to także krążek z tytułem French, ale w wykonaniu muzyków polskich flecisty Jana krzeszowca i pianisty Tymoteusza e, Biesa. No ale my sięgamy w poranku po nagranie Sinfonii of London. Radosny Marsz, czyli kompozycja Emanuela Chabriera z naszej płyty tygodnia French Orchestral Favorites z utworami największych francuskich kompozytorów. Grała Sinfonia of London pod batutą Johna Wilsona. No i ten najnowszy album mogą u nas Państwo zdobyć w tym tygodniu, od dziś do soboty. Przypomnę nasz adres mailowy: poranek radio.pl. Jest 11 po siódmej. Poranek dwójki. Jeszcze w tej godzinie rozmowa z dyrygentem Łukaszem Borowiczem, który rozbił bank podczas piątkowej gali klasycznych Fryderyków 2026, zdobywając aż trzy statuetki. Podkreślę, że to są też nagrania radiowe, nagrania zrealizowane dla programu drugiego, prezentowane na antenie. Nie zabraknie kulturalnych rekomendacji. W tym tygodniu pianisty, kompozytora i dyrygenta Nikoli Kołodziejczyka. Film pokazuje również całą otoczkę i pewnego rodzaju wyzwania tego niezależnego, niekomercyjnego świata artystycznego. O jaki film chodzi wyjaśni się jeszcze w tej godzinie, a po ósmej rozmowa z Janem Klatą i Maciejem Wojtyszką o ogłoszonym przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS i Teatr Narodowy w Warszawie ogólnopolskim konkursie na sztukę teatralną. To jest konkurs otwarty, może w nim brać udział każdy i dodatkowo może mieć poczucie, że nikt nie wie kim on jest, dlatego że to jest konkurs z godłem. Zaprosimy też Państwa do Cieszyna i czeskiego Cieszyna na 28. Festiwal Kino na Granicy. A już za chwilę wspólnie z Magdą Mikołajczuk czytać będziemy poniedziałkową prasę. kantata Francesca Gaspariniego w wykonaniu szwedzkiej śpiewaczki Maleny Ernman i zespołu Larpeggiata pod kierunkiem Krystyny Pluchar. A te ptaki, które w tle państwo słyszeli, są jak najbardziej uzasadnione, bo album zatytułowany jest Matka Ziemia. 17 minut po siódmej. Przegląd prasy. Zaglądamy do poniedziałkowych gazet i tygodników. W studiu zapowiadana Magda Mikołajczuk. Dzień, Dzień dobry. Dobre. Co dzisiaj ciekawego znalazłaś i y czy to jest aukcja? Tak. Zaczynamy od historycznej akcji charytatywnej, jakiej świat nie widział i która jednocześnie stała się spontanicznym wydarzeniem kulturalnym, bo przecież wzięli w niej udział i piosenkarze, i aktorzy, artyści. I występowali no, na żywo. Tak, oczywiście. I um, nie, na razie nie uświadczymy żadnych artykułów na ten temat w prasie papierowej, co jest zrozumiałe, oczywiście, bo przecież się to się zakończyło, ale jeszcze będzie ta akcja trwała, natomiast w internetowych wydaniach gazet jak najbardziej i tak e, na przykład w Gazecie Wyborczej Paweł Marcinkiewicz pisze w ten sposób. Nosowska obcięła włosy, Laminia Mal zatańczył do Bedosa, a Małgorzata Kożuchowska znów wpadła w kartony. Owsiak pogratulował, szyc wpadł z makowcem, a sanach z chlebkiem bananowym. Na YouTube w ostatnich dniach trwała akcja Słucham. 9 dni disu na raka, żeby pomóc dzieciom z fundacji Cancer Fighters. Efekt przerósł wszystkie oczekiwania ponad 251 milionów y, złotych. Y, A wiesz, do... że to jest największa kwota na świecie? Tak, to jest absolutny podczas, fenomen. Zebrana y, charytatywnej tra transmisji na żywo. I, ja myślę, że to będzie analizowane y, i w Polsce i y, poza granicami. I to jest chyba powód do dumy dla nas, takiej... Taki, taki, z nas, prawda? Z Polaków. I w tym artykule dalej ym, y, czytamy tak. Do ciasnej kawalerki na warszawskim Gocławiu wchodzi mrozu i zaczyna śpiewać swój największy hit supermoce z męskiego grania sprzed trzech lat. Jak już siada przy samym ekranie, przez drzwi mieszkania wchodzą jeszcze bracia golec i zaczynają na trąbkach przygrywać piosenkarzowi. Później sami urządzili dla widzów koncert śpiewając choćby hitowe ściernisko. Piotr Garkowski, bo tak naprawdę nazywa się tworzący w internecie twórca Łatwo Gang, przez kilka dni ściągnął do swojego studia największe nazwiska spośród polskich celebrytów. Dlaczego spędzili z nim wiosenny weekend? Najkrócej po to, by walczyć z Rakiem. Zaczęło się od piosenki Ciągle tutaj jestem. Disna Raka nagranej przez bydgoskiego rapera Bedosa razem z chorującą na no nowotwór 11-letnią Mają Mecan podopieczną Fundacji Cancer Fighters. Przez 12 dni na YouTubie zebrała ponad 4 miliony wyświetleń. I później jest... Y y są opisy właśnie różnych, zaskakujących sytuacji, także z udziałem y, artystów y, i na przykład y, Borys Szycy przyszedł z makowcem, bo powiedział, że to jest takie święto, a skoro święto, a makowiec się kojarzy y, ze świętem. Więc to w, y, w internetowym wydaniu gazety wyborczej, ale też w internetowych wydaniach wszystkich innych gazet mhm. się ta akcja o, łatwogangu. Czy łatwo ganga, mm -hmm. łatwo ganga. Ale to tak jak e, mówisz, dzieje. to jest taki charytatywny e, fenomen, który stał się impulsem łączącym no, tysiące zwykłych ludzi od, od internautów, pod zwykłych internautów, po, po największe e, gwiazdy filmu, muzyki, tak, ale też bo, i firmy, czyli biznes. Tak, ale z gwiazdą między innymi Maryla Rodowicz też się w to zaangażowała, więc to taka międzypokoleniowa sprawa absolutnie fantastyczna. W Newsweeku, Newsweek na majówkę pełen naprawdę bardzo ciekawych rzeczy, między innymi jest wydział, wywiad Macieja Nowickiego z Smith, jedną z, z, z najbardziej znanych, najwspanialszych współczesnych, e, współczesnych pisarek. E, I na przykład e, ZA.D. Smith opowiada, że jako dziecko nieustannie oglądała telewizję 9, 10 godzin dziennie. Uwielbiam czytać i uwielbiam telewizję. Dorastałam jako osoba całkowicie od niej uzależniona. Byłam, jak to wtedy mówiono, dzieckiem ze zgniłym mózgiem. Kiedy masz tak niepodobnych do siebie rodziców, pochodzących z dwóch zupełnie odmiennych środowisk, mój ojciec był Anglikiem, moja mama imigrantką z Jamajki, o 30 lat młodszą od ojca, a do tego mieszkasz w kraju, który uważasz za swój dom, ale wielu ludzi uważa cię za obcą, to szukasz wskazówek, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Telewizja to był mój y, sposób, y, to był mój sposób na odnalezienie się w świecie. A dziś dzieci spędzają tyle samo czasu w smartfonach, co pani niegdyś przed telewizorem, mówi Maciej Nowicki. Dlaczego to o wiele gorsze? Kiedy pojawił się internet, pomyślałam, Aleluja, w końcu mamy medium, które nie jest stworzone przez władzę, ani scentralizowane. Będziemy po prostu rozmawiać ze sobą, spędzać razem czas. To będzie niesamowite. Ale nie to się wydarzyło. Sieć to coś, co kolonizuje twoją uwagę, manipuluje kierunkiem jej skupienia. Wszystkie media w przeszłości miały charakter fragmentaryczny. Tym, co mnie oszałamia, jest fakt, że teraz jest to całkowite. Kiedy rano wsiadam do metra i rozglądam się po wagonie, nie ma ani jednej osoby, która nie patrzyłaby w ekran swojego telefonu. Pytanie brzmi co się stanie, gdy to dotyczy wszystkich? I nie chodzi tylko o medium, ale także o sposób pracy i życia. Co się stanie, gdy wejdziesz do tego medium i tak właśnie ukształtuje się twoje życie. Bardzo ciekawy wywiad z Zadie Smith y, w Newsweeku. Y o bardzo różnych sprawach. Od polityki do wychowania yy, bardzo Państwu polecam. A czy wiesz, że w dzieciństwie Zadie Smith uwielbiała stepowanie jako nastolatka zastanawiała się nad tym, czy nie zrobić kariery w musicalu, a w czasie studiów zarabiała jako piosenkarka jazzowa. O, o, o, o śpiewaniu wiedziałam, ale o stepo, stepowaniu no nie. No bardzo, bardzo barwna postać. I jeszcze Gazeta Polska Codziennie, gdzie Jarosław Kosakowski pisze o ekspozycji kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski. Ta wystawa jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Warszawie i przypomina niezwykły zbiór arcydzieł i wybór wielkiego filantropa, kosmopolity, który postawił na polskich malarzy. Trzeba przyznać, że sala w Warszawskim Muzeum Narodowym, w której prezentowany jest fragment kolekcji Korwina-Milewskiego, poświęcony autoportretom polskich malarzy drugiej połowy XIX wieku, robi ogromne wrażenie. Rażenie. Kilkanaście wielkoformatowych obrazów ukazuje wizerunki własne artystów, namalowane według ustalonego przez zamawiającego układu kompozycyjnego i przeważnie w obowiązujących ciemnych, wytwornych strojach. Postacie ujęte są w pozycji stojącej, obejmującej trzy czwarte sylwetki na neutralnym tle z malarskimi paletami i pędzlami w dłoniach. Na zamówienie Ignacego Korwina-Milewskiego powstało w latach 1891 95 w sumie 17 autoportretów, w tym tak znanych i cenionych mistrzów jak Matejko, Gierymski czy Jacek Malczewski. O sposobie, w jaki tworzył swoją kolekcję Ignacy Korwin-Milewski pisze Jarosław Kosakowski w Gazecie Polskiej Codziennie. Bardzo ciekawa wystawa. Polecam ją państwu. Rzeczywiście ta sala z portretami robi niesamowite wrażenie. Troszeczkę się Jan Matejko wyłamał z tych zaleceń pana Milewskiego, bo nie stoi tylko, tylko się no, ale ale ma, Malczewski no, się nie wyłamał, nie, uska, a absolutnie. przecież swoje autoportrety tworzył tak. kompletnie szalone, prawda? A tutaj jest taki stateczny. Polecamy Państwu wizytę w Muzeum Narodowym w Warszawie. Pierwsza odsłona przeglądu prasy za nami. Bardzo Ci dziękuję. Magda Mikołajczuk powróci do Państwa za niecałą godzinę. Muzyka, która wymyka się prostym kategoriom, bo to ani czysty koncert, ani kameralistyka, czyli Ernest Chausson i druga część koncertu d dur na skrzypce fortepian i kwartet smyczkowy grali Jakub Jakowicz i Pawali Jumpanen z Lutosławski Kwartet. To przypomnę nasza niedawna płyta tygodnia. Poranek dwójki minęła 7.30. W najbliższą środę Polskie Radio i Teatr Studio w Warszawie zapraszają na wyjątkowe wydarzenie łączące teatr i radio w niepowtarzalnej formie. Będą mogli Państwo wziąć udział w realizowanym na żywo słuchowisku Pawła Demirskiego. Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł, czyli w heroicznych walkach narodu polskiego wszystkie sztachety zostały zużyte w reżyserii Juli Mark. Początek w najbliższą środę o godzinie 18.45 na dużej scenie imienia Józefa Szajny. Teatr Studio w Warszawie i mamy e, dla Państwa bilety na to wydarzenie 22 645 22, 22 A to wydarzenie wpisuje się w obchody stulecia programu pierwszego Polskiego Radia i będzie transmitowane na antenie Jedynki. To było skerce Allegro z kwartetu fortepianowego C-Moll Johannesa Abramsa w wykonaniu Krystiana Zimmermana, Marii Nowak, Katarzyny Budnik i Yuji Okamoto. Nagranie nagrodzone statuetką Fryderyka 2026 w kategorii muzyki kameralnej Większe składy. Poniedziałkowy poranek, 35 minut po siódmej, powracamy jeszcze do właśnie tych emocji towarzyszących piątkowej gali muzyki klasycznej Fryderyki 2026. W Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu wręczono statuetki w 13 kategoriach, w tym po raz pierwszy za fonograficzny debiut, no a złoty Fryderyk trafił do wybitnej polskiej skrzypaczki Kali Danczowskiej. Niekwestionowanym zwycięzcą gali był dyrygent Łukasz Borowicz, bo aż trzy albumy z jego udziałem doczekały się nagród. Monika Zając rozmawiała z laureatem tuż po piątkowej uroczystości. To jest wielkim moim szczęściem, że dane jest mi pracować przy nagraniach rozlicznej muzyki. Rzeczywiście tych płyt w zeszłym roku było dużo, ogromnie cieszę się ze wszystkich tych płyt, które otrzymały i nominacje i nagrody. Przypomnę, że to ta płyta Universal Prayer zrealizowana z Polskim Narodowym Chórem Młodzieżowym właśnie w siedzibie NFM-u, także kiedy były odtwarzane te próbne, parę sekund podczas przedstawienia poszczególnych tytułów, to uśmiechnąłem się, że muzyka nagrana w sali była dzisiaj odtwarzana z wielkich głośników w tej samej sali, w której była nagrywana. Także to rzeczywiście taki akustyczny Powiedziałbym, jakiś dobry znak był, który rzeczywiście przyniósł szczęście. Ale to nie tylko Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, ale przede wszystkim wspaniała praca Agnieszki Franków-Żelazny, która ten zespół fantastycznie prowadzi, która ma te impulsy artystyczne dla tego zespołu i te pomysły. Praca cudownych solistów, wokalistów, cudownych solistów, instrumentalistów, wielka kreacja, także Romana Peruckiego. Każdy z przedstawionych tam utworów jest na inny skład, a wszystko łączy osoba Andrzeja panównika, jako że ta płyta przedstawia komplet jego muzyki wokalnej i wokalno- instrumentalnej. Później wielka radość, ogromna, przeogromna radość z naszej płyty zrealizowanej z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej, z Symfonią Zygmunta Stojowskiego, Demolo Pust XXI, to jest utwór niesłychanie ważny dla rozwoju polskiej symfoniki, ze względu na to, że tym utworem inaugurowano działalność Filharmonii Warszawskiej, później Filharmonii Narodowej. To podczas tego koncertu zabrzmiała muzyka Stojowskiego, którego zresztą bardzo wspierał Paderewski, który mu dał pierwszą nagrodę na swoim konkursie kompozyt w Lipsku i Stojowskiego z Paderewskim później połączyła wieloletnia przyjaźń. Dzisiaj Stojowski jest kompozytorem odzyskującym swoje znaczenie, swoje miejsce ze względu na to, że no był romantykiem późnym romantykiem, który opierał się prądom awangardowym, w związku z tym z perspektywy połowy XX wieku już wydawało się, że to jest muzyka jakiegoś dinozaura. Dopiero nasze czasy pokazały, że właśnie ta muzyka romantyczna, nawet jeśli jest spóźniona w stosunku do wszystkich awangard, to dzisiaj nikogo to nie martwi. Wprost przeciwnie, ta muzyka zaciekawia. Wydaje mi się, że ten utwór powinien być w repertuarze polskich i zagranicznych orkiestr. No to jest utwór, który rozpoczął działalność warszawskiej Filharmonii. W związku z tym chociażby dlatego. To trzecia y, nagrodzona płyta cieszy nas radiowo szczególnie, bo to Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. No i takie przedsięwzięcie, o którym trochę dwójce opowiadaliśmy, bo mówimy o nagraniu koncertów, które wcześniej nie były nagrywane. Tak, ale to dokładnie tak, jak powiedział, odbierając nagrodę dyrektora Dambalas. Sytuacja jest taka, że ten repertuar istniał w naszej Świadomości. Istniał dzięki pamięci o Andrzeju którą to pamięć od lat kultywuje doskonale Maciej Grzybowski. Także ja też o, o, od Macieja Grzybowskiego miałem szansę wiele, wiele lat temu o Andrzeju słyszeć. Dostałem książki, czytałem o Andrzeju Czajkowskim, no i zawsze marzyłem, żeby z tą muzyką się zetknąć. Wykonywaliśmy ją wraz z Maciejem Grzybowskim. Na no Polatach przyszedł pomysł nagrania też tego koncertu, który nie był grany publicznie. Nie tylko opusu czwartego, który był tak zwanym koncertem fortepianowym. W związku z tym, tak jak z Brucknerem, zrobiliśmy, że ten główny koncert, opus czwarte to będzie numer jeden, a ten poprzedzający to jest koncert zero, tak jak Symfonia Zerowa Antona Brucknera. No i właśnie to była niesłychana przygoda. To wielka, wielka praca Anastazji Beliny, wielka e, praca całego, no sprój całego biura programowego, Anny Harasimowicz, która wspomagała niesłuchanie nas w tych wszystkich odkryciach i w tych wszystkich pomysłach jak to zrobić, jak to nagrać. No i oczywiście Macieja Żółtowskiego, który fenomenalnie pracował nad materiałem, który wymagał graficznego uporządkowania i przede wszystkim stworzył Maciej Żółtowski wyciąg fortepianowy dla tego koncertu numer 0, który to wyciąg nie istniał. Także tak jak mówię, to są dziesiątki godzin pracy wielu osób, które się składają na ten szczęśliwy moment, kiedy zapala się czerwone światełko, rozpoczyna się sesja nagraniowa i potem po prostu muzyka popłynęła, a Peter Jabloński jest wirtuozem niesamowitym. Obok dwóch koncertów fortepianowych zrealizowanych z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Podkreślę, że to są też nagrania radiowe, nagrania zrealizowane dla programu drugiego, prezentowane na antenie. Obok tych nagrań dwóch koncertów fortepianowych znajduje się na tym albumie także nagranie drugiej sonaty fortepianowej. Także rzeczywiście pod kątem takim ogólnym jest to, to najpełniejsze jak dotychczas przedstawienie twórczości Andrzeja Czajkowskiego fortepianowej. No i przez postać solisty jest to też przedsięwzięcie międzynarodowe. Peter Jabloński deklaruje, że będzie ten repertuar chciał w jakiś sposób upowszechniać? Tak, tak i oczywiście i przed tym repertuarem prezentacje koncertowe, także się ogromnie na to wszystko cieszę, ale przede wszystkim cieszę się, że, że ta ciężka praca, która składa się na nagranie archiwalne, gdzie gra się muzykę albo nową, albo zapomnianą, w zaciszu studia, bez publiczności, w tych takich sterylnych warunkach, przynosi efekty w postaci zainteresowania bo domyślam się, że parę osób, które do tej pory o tej muzyce nie słyszało, dzięki Fryderykowi postanowi posłuchać kim był i jak tworzył i jak pisał ten Czajkowski, który okazuje się, że nie był tylko Piotr Czajkowski, ale był jeszcze Andrzej Czajkowski, prawda? Także, także to naprawdę dla wielu osób może być zaskoczenie i o takie pozytywne zaskoczenia nam chodzi. Serdecznie gratulujemy Łukaszowi Borowiczowi. Trzymamy kciuki za kolejne jego fonograficzne przedsięwzięcia, a pełną listę laureatów Fryderyków 2026 znajdą Państwo na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych dwójki. Już teraz w imieniu Moniki Zając zapraszam na dzisiejszy Kwadrans Bez Muzyki, w którym proszę spodziewać się obszernej relacji z piątkowej gali. Początek o godzinie 11 a przed nami w poranku jedna z nagrodzonych płyt w kategorii muzyka orkiestrowa, oczywiście pod batutą Łukasza Borowicza. fragment monumentalnej symfonii Demolopus XXI Zygmunta Stojowskiego. Postaci trochę zapomnianej, postaci bardzo ciekawej polskiej muzyki przełomu XIX i XX wieku. Pianista, wirtuoz i kompozytor, który większość życia spędził w Stanach Zjednoczonych, ale jego styl wyraźnie wyrasta z europejskiej tradycji romantycznej. Grała Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą jej dyrektora artystycznego Łukasza Borowicza. To nagranie nagrodzone właśnie klasycznym Fryderykiem 2026 w kategorii muzyki orkiestrowej. Poniedziałkowy poranek dwójki za 10 minut ósma. Rekomendacje. A w tym tygodniu Nikola Kołodziejczyk, pianista, kompozytor i dyrygent, zdobywca nagrody Fryderyk 2015 w kategorii Jazzowy Debiut Roku, a także nagrody Fryderyk 2026 w kategorii Album Roku Jazz Eksperymentalny Współczesna Muzyka Improwizowana, zdobywca wielu innych nagród, m.in. na Bielskiej Zadymce Jazzowej, Jazz Juniors i innych, Nominowany do Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2015, a że za kilka dni obchodzić będziemy Światowy Dzień Jazzu, rekomendacje w tym tygodniu oddajemy właśnie w jazzowe ręce Nikoli Kołodziejczyka. Chciałbym polecić Państwu film Szkoda, że nareszcie, czyli film o Jacku Budyniu Szymkiewiczu, który ukazuje go w oczach jego środowiska, osób, z którymi był związany, Jacek Budyń-Szymkiewicz, oczywiście postać polskiej sceny niezależnej, świata artystycznego, przełomu wieków, pogodno Babu Król i tak dalej. Jako, że Budyń był wielowarstwową, wielowątkową postacią, film pokazuje wiele twarzy Jacka Budynia-Szymkiewicza, wiele faz artystycznych i film pokazuje również całą otoczkę i pewnego rodzaju wyzwania tego niezależnego, niekomercyjnego świata artystycznego od strony właśnie takiej dokumentalnej. Także bardzo, bardzo polecam film. Szkoda, że nareszcie film można było zobaczyć jako dokument na Docs Against Gravity. Jest to film Sebastiana Juszczyka. Otrzymał dwie nominacje do nagród. Bardzo, bardzo ciekawa pozycja. Polecam serdecznie. Nikola Kołodziejczyk. A kolejne spotkanie z tym pianistą, kompozytorem i dyrygentem już jutro w poranku, tuż przed ósmą. To niezwykły, bo oparty na koncercie Antonia Vivaldiego, ale przepisany przez Jana Sebastiana Bacha na cztery instrumenty klawiszowe, które prowadzą między sobą żywą, niemal teatralną rozmowę, grał francuski zespół Le Caravane Serai pod dyrekcją Bertranda Cue. Poniedziałkowy poranek za pięć minut ósma na zakończenie tej godziny poranka. Energia, która idzie prosto z tradycji, ale brzmi bardzo współcześnie, czyli zespół Tęgie Chłopy i Tango Rakieta. Śpiewają Maniucha Bikont i Mateusz Kowalski. Artyści, którzy świetnie odnajdują się w łączeniu źródeł z nową formą. Wiedziałem rozmażony a przy mnie była była lubama na niebie gwiazd miliony a przy mnie była była lubama na niebie gwiazd miliony Zatanknęła siną dal Patrzyliśmy oboje Na w wkoło nas Meteorytów roje Na w wkoło nas Meteorytów roje Merkury Ten kosmos nie zna granic Niech wasza podróż jak najdłużej trwa Ten kosmos nie zna granic na oczko Jowisza mrukało ze zdziwieniem a obok Saturn jak niebiański pach roztaczał swe pierścienie a obok Saturn jak niebiański pach roztaczał swe pierścienie za chwilę Uran wabił nas diamentów gęstym deszczem, bo od spotkania cenniejszego nic nie wymyślono jeszcze Bo od spotkania cenniejszego nic Nie wymyślono jeszcze Autopromocja. Wprowadził do polszczyzny termin statystyka. Mierzył, zestawiał, porównywał, wyciągał wnioski. Chciał w ten sposób wyjść poza arbitralność opinii, wskazać możliwe kierunki rozwoju i przyciągnąć sojuszników. Czy był to także pierwszy krok ku światu, w którym człowiek zostaje zredukowany do danych? O Stanisławie Staszicu jako prekursorze statystyki porozmawiamy w środę o 22.30. Do usłyszenia. Michał Nowak. Autopromocja.